Krytyczna, ekologiczna. Dobra, dzisiaj zaczynamy. Cyk, cyk, cyk, szybciutko, szybciutko, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, dlatego nagrywamy, bo nie mam czasu na nagrywanie. To muszę nagrać. No i tak, chciałem powiedzieć na no, tak dzień dobry, że tak już, dobra, dzień dobry, dzień dobry, a, dzień dobry, słuchacze, ale fajnie, że jestem, no, no, dobra. Ale no, oprócz tego na to inne, dzień dobry, jeszcze chciałem powiedzieć, że no koszmarnie, beznadziejnie em, dzieje się, kiedy jestem zmuszony nagrać to samo po raz trzeci. Dlaczego? Bo poza pierwszym razem, jak już nagram 20 minut, 20 minut z życia wzięte poszło do kosza. Dlaczego? Bo telefon zadzwonił, niestety pilny i musiałem odebrać, więc nie mogę nagrywać, nie mogę nagrywać, jak gadam przez telefon, bo nagrywa się to na żywo wszystko, a nie jest cian, cięte, ciachane. No, na drugi raz. Dlatego, że, że przypadkowo nacisnąłem sobie ręką spację i coś co puszczałem, się zaczęło puszczać od początku i wszystko się zepsuło i w ogóle się zdenerwowałem. A teraz znowu gadam jakieś bzdury, chociaż... No po co ja to w ogóle mówię? Przecież to nikogo nie interesuje. Zanudzam słuchaczy. Od tego są inne podcasty, a nie ten. No dobrze. To jeszcze chciałem powiedzieć, że coś mi się zdaje, że chyba był odcinek już ekologiczny kiedyś, czy nie. Nie było? Nie wiem właśnie. Jak nie było, to to dobrze, a jak był, no to będzie trudno drugi, to zmienię nazwę, tam ważna tam nazwa, a tam z nazwą, nieważne nazwa jest tylko, żeby identyfikować mogłem numerować, kiedyś numerowałem odcinki, numer ten i tamten ale się pogubiłem w końcu i poza tym musiałem za każdym razem sprawdzać, który odcinek był ostatni no i czasem źle sprawdziłem bałagan w ogóle. Poza tym bez sensu jest jak się komuś rekomenduje odcinek to mówić, że w odcinku na ja przykład 87 było coś tam no i niech się szuka teraz no zwłaszcza, że numeracja na stronie jest inna niż numeracja w Piku mp3 i jest jeszcze inna niż numeracja, którą ja mówię, że jest dwie i pół minuty, dwie i pół minuty nic nie powiedziałem, nic, nic, a tyle mam do powiedzenia więc najpierw powiem o masie krytycznej masa krytyczna to jest taki ruch rowerowy a wiecie chyba, jak nie wiecie, to było w którymś z ostatnich odcinków, nie będę tłumaczył, tylko przypomnę, że byłem dwa miesiące temu na masie rowerowej w Krakowie i ludzie jeździli i nagrywałem, ale nic nie zaprezentowałem, bo było nudne. A jak już mówię, mówiłem, od tego są inne podcasty, prawda? Żeby nudzić, ja nie będę nudzić, więc nie prezentuję takich rzeczy. I, ale teraz nadszedł czas i moment, żeby puścić jedno z moich nagrań, to jak już zaczynaliśmy jechać, to ja nagrałem kawałek, bo to taki będzie wstęp do tego, co powiem za chwilę. Dostałem kalendarzyk propagandowy, ekologiczny, o tym, żeby nie kupować chińskich kupków ceramicznych, tylko e, rodzime polskie, zrobione z buków i takie, które się nie rozkładają. Znaczy nie, takie, które się rozkładają jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dostałem jeszcze yy, dostałem jeszcze, aha, książeczkę propagandową, drugą yy, o tym, że jazda na rowerze jest fajna. Tak jakbym nie wiedział. No, po to przyjechałem na masę krytyczną, żeby się dowiedzieć, że fajnie się jeździ na rowerze. No dobra. Może komuś tam albo o, nagroda będzie może w jakimś konkursie. Easy come, easy go. No i wracamy do audycji. I tak, o co chodzi teraz? No i teraz ja mam w ręce ten kalendarzyk, o którym mówiłem. Ekologiczny kalendarzyk Partia Zielonych, proszę pana. I ja tu chciałem znowu sobie ponarzekać. Ja wiem, narzekam dużo, ale ja chcę narzeknąć znowu, żeby uświadomić ludziom pewien fakt dosyć oczywisty, ale łatwo go nie zauważyć. Otóż taki, że wszystko w Polsce, co się organizuje, jakąkolwiek grupę ludzi powyżej trzech osób, no, powiedzmy tam dziesięciu, no to zawsze musi organizować jakaś partia, organizacja, instytucja. No nie da się, żeby ktoś wziął taki normalny, zwykły człowiek, coś zorganizował, czy co. No nie wiem, da się? Myślałem, że się da. Wszędzie się da, tylko jakoś w Polsce się nie da. Wszędzie na świecie masę krytyczną organizują się ludzie. Jakiś łepek, który lubi na rowerze jeździć, jest fanatycznym maniakiem, zbiera sobie ludzi dookoła siebie, co też jeżdżą, ustalałem termin i se jeżdżą, nie? Przez miasto, na tych rowerach. No i potem przychodzi więcej ludzi i dobrze jest. W polsce to by się w ogóle nie dało, bo by nikt się nie znalazł, kto by wziął i zorganizował, bo by się zaczął zastanawiać, że żeby mieć pozwolenie, certyfikat jakiś, no i nic by w końcu nie zrobił. Przykładowo, na przykład, ostatnio ktoś mi, aha, wiem, panowie z epitemi nonsensu, podcastu innego tutaj, konkurencja, konkurencja, a tym będzie później też. No, y, to oni mnie tu zapytali, czy to, czy jak ściepę zrobią na coś, bo im chyba tektafon potrzebują, czy coś, to czy to jest zgodne z prawem? Czy to, czy to jest takie legalne, czy co? No i proszę, no i o tym właśnie mówię. Zamiast zrobić coś... Czemu się nie zastanawiałem, czy to jest dobre, czy złe, czy kogoś okrada czy nie. A co ty złego robisz w tym, że robisz ściepę? No, nic nie robi złego, ale się będzie zastanawiać, czy to jest zgodne z prawem. Tak będzie pytać ciągle o pozwolenie. Takie coś mamy w głowie, takiego takiego krasnoludka, który cały czas nam mówi, że zapytaj o pozwolenie, a nie możesz, a nie wolno, nie wolno, ale to na pewno można, a można, nie można? Można, nie można, no. No i tak jest. I dlatego w Krakowie masę krytyczną organizują, jak widać, zieloni w sensie nie jest, że Kościół zielono tylko Partia Zielonych albo jakieś takie grupy ekologiczne. No. no i oni chodzą, rozdają te plakaty. W ogóle jakim se. se no już nie powiem, że jakim prawem, bo to właśnie nie ma żadnego prawa odnośnie masy krytycznej, ale masa krytyczna nie ma żadnych przywódców ani liderów. To jest taki ruch sp spontaniczny. No to jak, w jaki sposób se wzięli, wzięła się partia zielonych i jakoś to zawłaszczyła ruch pod nazwą masa krytyczna. A niech se zrobią własny jakiś ruch, nie wiem, zielony Kraków czy tam inny. No, jeździcie, a nie, że masa krytyczna i muszą być wszyscy ekologami. A gdzie tam jaka ekologia w tym ruchu jest w ogóle? Dobra, ale nieważne, nieważne. Ważniejsze jest to, że dostałem ten kalendarzyk i teraz spaczę y, tylko jak się go pozbyć. Może jako nagroda. Ej, nagroda, fajny kalendarzyk mam. Co? Chce ktoś? Nagroda będzie w jakimś konkursie, dobra. Ale ja wam powiem, co w nim jest, bo mnie, bo mi, no szczęka mi opadła, jak z, poczytałem. Oto jest taki duży kalendarz na ścianę, rok 2008, jedna kartka, jeden miesiąc, styczeń, tu jest na pierwszej stronie. I na każdej stronie są tu jakieś, jakaś propaganda taka ekologiczna. I na pierwszej stronie mamy na przykład etyczne biuro, takie hasło. I tam na dole różne jakieś takie... takie takie, no ja wiem co, zachęcające, różne teksty. <śmiech> na przykład tu mam w etycznym biurze, co jest? Jest dobre oświetlenie w biurze na przykład. I to jest wtedy etyczne biuro. Takie etyka, wiecie, że to, to jest dobre biuro. No no i czytam tu na przykład, że korzystaj jak najefektywniej ze światła dziennego oraz sztucznego. What? What? Chyba się pomyliłem. Nie, jeszcze raz. Korzystaj jak najefektywniej ze światła dziennego oraz sztucznego. Nie rozumiem tego zdania, niech mnie ktoś ugryzie w tyłek, bo nie... Bo co? Ko Myślałem, że będzie korzystaj jak najefektywniej ze światła dziennego i unikaj sztucznego. A nie, że to też trzeba korzystać ze sztucznego. To ja już nic z tego nie rozumiem. No ale piszę dalej. Redukując zużycie energii, redukujesz swój ślad ekologiczny. Co to jest ten ślad ekologiczny? Bo mi się to kojarzy z wizytą w ubikacji i tym, co po mnie zostaje gdzieś tam. To to właśnie to są te od, to, to zostaje ślady po mnie, te ekologiczne takie, czyli to, co wpada do Wisły potem nie? w giblu. Ale to chyba coś innego jest, bo tu tak mi nie pasuje do zdania. A dalej piszą, zadbaj o wymianę zwykłych żarówek na energooszczędne, bla bla bla bla. No tak, no tak, no to dobrze, niech będzie. Dobra, no i właśnie to takie masz etyczne biuro, jak yy, korzystasz w nim ze światła dziennego lub niedziennego lub sztucznego, a jak nie korzystasz ze światła i siedzisz po ciemku w biurze, to jesteś nieekologiczny i nieetycznym. Jesteś po prostu złym sukinsynem w biurze, biurwą taką jesteś. Tak się rozróżnia biurwę od prawdziwie etycznego biura, że w bytycznym korzystasz efektywnie ze światła dziennego i sztucznego. Tak. A dalej jeszcze musisz, to nie wszystko, żebyś był etyczny, musisz segreguj odpady, piszą ci, musisz to robić. Papierowych odpadów w biurze nie da się uniknąć, cóż za realizm, ale je segregować i oddawać na skup makulatury. Yy, koniec, kropka, zdanie. Gdzie tu jest orzeczenie w tym zdaniu? papierowych odpadów w biurze... Proszę zrobić analizę zdania, taki maturalny test, zobaczymy, czy potrafilibyście. Zrobić analizę zdania. Papierowych odpadów w biurze nie da się uniknąć, ale je segregować i oddawać na skup makulatury. Koron, koniec. Tu nie ma orzeczenia gdzieś, chyba że jest ukryte jakieś, albo ja go nie widzę, ja nie wiem, ja dzisiaj nie dowidzę trochę. No się czepiam, się czepiam. Się. No i chodzi o to, żeby ten... Co? O! o ja i co, oni zalecałem do biura? O i przeczytałem teraz. Jeżeli w najbliższej okolicy twojego biura, słuchajcie, wszyscy pracujący, nie ma odpowiednich pojemników na no, takie odpady, wiecie, że plastik szkło metal, nie? Warto wyznaczyć harmonogram dyżurów, kto jest odpowiedzialny za ich wynoszenie. No to wiemy, to ja będę tutaj pro pisał programy i jednocześnie będzie harmonogram i ktoś będzie raz, raz w tygodniu, każdy będzie drałował 2 kilometry, żeby znaleźć najbliższe pojemniki i tam powyrzuca te plastiki, metal i szkło, każde do osobnego, żeby potem pan mógł z tych pojemników wszystko wsypać do jednej śmieciarki z powrotem. Super, no wspaniali ludzie, prawda? No niesamowici są. Ale to nic, dalej w etycznym biurze, bądź fair, bądź fair jest takie hasło. I tu piszą tak, kawa, herbata, cukier, banany, czekolada, ciasteczka i inne znaki są najczęściej spożywanymi produktami w biurach na całym świecie. Czyli kawa, herbata to znak jest też i cukier znakiem jest, wiemy już. No i co, stawiając na produkty fair trade w biurze, pomagamy rolnikom, z krajów globalnego globalnego południa, proszę pana. Ale również podnosimy morale pracowników i tu możesz się zdziwić, słuchaczu, w jaki sposób podnosisz morale pracowników kupując banana fair trade. Nie wiem, co to jest na razie jeszcze No tego z południa, tak? No więc jak? jak? Otóż tak, zaspokajając ich dzienną dawkę dobrego uczynku. I już wiesz wszystko. Żeby być dobrym człowiekiem, etycznym i... No, takim jak Jezus kazał być. To co nie masz pomagać bliźnim, odwiedzać chorych, pocieszać smutnych i strapionych i dawać kłodnym chleb. Tylko co masz robić? Masz kupować produkty fair trade. I wtedy zaspokoisz swoją dawkę, dzienną dawkę dobrego uczynku. <śmiech> Brawo, panowie ekolodzy. No i teraz, proszę bardzo, kto najbardziej... No człowiek, który ma najwięcej dobrej woli, no ja mam dużo dobrej woli naprawdę, ja nie uważam, że to są wszystko kretyni, no ale jak, no, no kto przy zdrowych zmysłach potrafi powiedzieć, że to są mądrzy ludzie, trzeźwo myślący, racjonalni? Przejdź jacyś tacy. Przecież oni se. Ja nie wiem, to jakiś sabotaż jest? Że oni robią takie kalendarze po to, żeby wszyscy ich uznali za kretynów kompletnych? Dalej jeszcze tam o komputerach, żeby Energy Star mieć i coś tam, zanim wydrukujesz dokument, czy e-mail, zastanów się, czy nie wystarczy Ci jego elektroniczna wersja piszą. No nie no pewnie no wystarczy, nie? A co zanim kupisz komputer, zastanów się, czy nie wystarczy ci liczydło? Kurde, co za głupota, nie mam siły. Przejdźmy do lutego, to był jeden miesiąc tylko. Nie, dobra, nie będę na wszystkich miesięcy, ktoś chce wygrać, tam są dużo lepsze rzeczy. lutym to tylko jest taki wielki dymek, taki pan i mówi Twoje pieniądze kształtują świat, mówi propagandowo, tak krzyczy przez cały miesiąc z tego kalendarza. I w słowie pieniądze jest takie stylizowane na euro, czyli tylko euro w domyśle kształtuje świat, inne waluty nie. W marcu jest woda dobro wspólne. Fajnie. Czyli jak pan ekolog ma jakąś Coca-Colę, to niech mi ją da, bo jest wspólne. To ja chcę też. Podziel się, a nie tylko kalendarzem. O, w kwietniu posadź drzewo, zredukuj swój ślad ekologiczny. Dalej nie wiem, co to jest do cholery ten ślad ekologiczny. Nigdzie nie zdefiniowali. O, jest, w maju jest fair trade. Fair trade. Gwarancja lepszego losu dla producentów z trzeciego świata. No ja, może ja jestem sceptyczny, ale ja nie wierzę ani w jedno słowo z tego sloganu. Potem w czwarcu recycling jest. O, i zatrzymajmy się na lipcu, bo lipiec mnie po prostu rzucił o posadzkę. Lipiec czy ktoś z was się uczył ruskiego jak był dzieckiem jeszcze pamiętacie może takie książki podręczniki do ruskiego tam były takie pioniery żyli w pałatkach i siedzieli u kastra i tam smażyli kiełbaski przy tym ognisku u kastra to, to nie ma nic wspólnego z kastrowaniem jak mi się też wydawało to znaczy, że przy ognisku siedzieli no, u tego kastra ani nie u Fidela też u kastra w ogóle no, to w każdym razie w tych książeczkach, gdzie nasączonych propagandą, że tu cudownie się żyje w świecie, bo jest pokój wśród państw socjalistycznych i wszędzie ten socjalizm jest cudowny, jest, są te bratnie narody i pod z panowaniem wspaniałego Związku Radzieckiego i tak dalej. I to wszystko w tych książeczkach małych było. Jak, zapytajcie rodziców, może zostały gdzieś te książeczki, to tam pełno tego, tych pionierów i tego socjalizmu, takiego, takiego, Ech, w każdym razie propaganda w każdym razie taka, taka, taka jakaś ble, ble, po prostu nierealne to było no i tam też, te, widziałem te obrazki siedzieli u tego ogniska te pioniery w tych chustkach takich śmiesznych, czerwonych no i teraz tutaj kalendarzy, kalendarzy ekologiczny mamy obrazek i drzewka zielone, traweczka proszę pana, korzna śmieci ze znaczkiem recyklingu z przodu Słoneczko. Co ciekawe, jest białe niebo i na nim niebieskie chmurki. To komuś się albo popierniczyło, albo oszczędzał na farbie w ramach walki z, nie wiem, czymś tam ekologiczne. Pewnie, pewnie białe jest bardziej ekologiczne. To dał dużo nieba białego i chmurki niebieskie. No tak na odwrót. No i, i zasuwa jakiś gołąbek po tym niebie. A na trawce jest... Rozbity namiot, co ciekawe, czerwony z biegiem okoliczności, a w namiociku leży sobie chłopczyk. Też jakoś mi się kojarzy z tymi pionierami ruskimi. I, I chłopczyk mówi tutaj, taki mały chłopczyk, taki tego. I co mówi chłopczyk? Co może mówić chłopczyk, jak pojedzie na kolonie, na wakacje? Gdzieś? Co mówi? Mówi tak. A na wakacjach nie biorę przerwy od odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Mówi chłopczyk cudowny chłopczyk, no po prostu aż, no, no nie, jestem pełen zachwytu, że chłopczyk zna słowa takie typu odpowiedzialność społeczna i ekologiczna i, i zupełnie świadomie nie bierze przerw od odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Przypomniały mi się też przypomniały mi się lekcje religii, jak tam ksiądz mi imputował, że na wakacjach nie można brać przerwy od Pana Boga, bo Pan Bóg jest też w wakacje i nie można na przykład robić tam, nie wiem, co to miał na myśli dokładnie, ale w każdym razie tak namówił, no, że żeby nie brać sobie przerwy od Pana Boga na wakacjach. To tu mówią ekolodzy od odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, żeby nie brać przerwy, a w książeczkach ruskich mi mówili, żeby nie brać nie mówili, żeby nie brać przerwy, bo nie tak, no ogólnie mówili, że socjalizm i tak rządzi. No nie wiem, tak mi się jakoś czasy się zmieniają i tylko się zmieniają okładki i te teksty, a wszyscy chcą od nas, żeby nie brać przerw od tego, co chcą, żebyśmy tam dla nich robili, albo jak, żebyśmy myśleli tak, jak oni chcą. No nie, takie ciekawe, nie? W każdym razie mnie po prostu od chłopców na wakacjach chodzących po polach i... Tłukących żaby, nie to teraz, głaskających te żaby i, i mówiących jeden do drugiego. A wiesz co, stary? Powiem ci coś, wiesz co? Ja na, na wakacjach to nie biorę przerwy od odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Ludzie, kochani, co, kto takie pierdoły wymyśla? Do kalendarza to. No nie, nie. Ja bym wypierdzielił z tych, kto by ktokolwiek to robił, projektował. Won, nazbity pysk z tej całej organizacji zielonych. Przecież to jakiś sabotaż, to się zniechęca ludzi do tego wszystkiego. Aż mi się chce normalnie ropę wylać na trawnik, jakbym miał jakąś, benzynę, jakieś drzewko skopać, rozgnieść żabę, aż mi się chce od tego, jak widzę takie taką propagandę chamską. Dobra, więcej wam nie powiem, bo się czas kończy. O, tu jeszcze było. Dlaczego warto ograniczać food miles? To już jest numer number 1, po prostu number one, w ilości głupot na jednej kartce. O, food miles. A to nawet wam nie będę mówił, bo się podjaram, znowu będę przez 5 minut gadał. Wiecie co, to food miles? To jest odległość, jaką jedzenie robi, prawda, żeby do was dotrzeć. No i tu mają już takie slogany głupie, takie bezmyślne jakieś... Ach. Na przykład, co ci każą robić, żeby ograniczyć food miles? Nawet nie powiedzieli, dlaczego właściwie należy ograniczać food miles i czemu, jakoś w taki sposób jakiś świadomy taki. No ale na przykład każą ci pytać, skąd pochodzi żywność, którą kupujesz. Nie? Mówią. No to, to właśnie, idziesz będziesz szedł na bazar, to zapytaj pani, pani, a skąd ta pietruszka? Albo, a te banany to jaką drogę przebyły? Proszę mi tu pokazać jakieś... No tu ma pani mapę, niech pani narysuje. Bo jak nie, to nie kupię tego banana. Bo się muszę zastanowić poważnie nad, nad zakupem tego banana. Albo tutaj jeszcze druga rada. Jeśli kupujesz jedzenie, które nie jest produkowane w twoim kraju, na przykład Coca-Cola jest produkowana w twoim kraju, no to kup w pierwszej kolejności to, które było transportowane statkiem albo koleją, ponieważ te dwa środki transportu produkują najmniej zanieczyszczeń, powiadają panowie, prezentując tyle, tam jest tyle punktów, do których mogę się przyczepić, bezmyślnych, świadczących o braku jakiegoś poglądu na całość gospodarki tego całego systemu, że Dobra, nawet nie będę zaczynał. Tylko po prostu sobie próbuję wyobrazić, jak to ma wyglądać w praktyce, gdybym się chciał zastosować. Znowu do tej pani przekupki, idę do pani przekupki na, na bazarze i co, znowu pytam o tego banana. No. Pani, a ten banan to statkiem przypłynął? Panie, kto to tam wie? Nie, to pani jesteś nieświadomą sprzedawczynią, a ja jestem świadomym konsumentem, to ja idę gdzie indziej. No i tak bym musiał cały Kraków schodzić, nikt by pewnie nie wiedział, że to statkiem przyjechało. Bo Co to kogo obchodzi? No ich to obchodzi, bo to są, proszę pana, świadomi konsumenci. No i jeszcze w październiku będzie, fajne jest, akurat jedyny, jedyna kartka, która jest na, pożyteczna no, w jakiś tam sposób, bo napisali, co kryje skorupka. Bo na skorupkach jajek są pieczątki teraz, takie tatuaże jak w Oświęcimiu, jajka mają. I, i tam jest tak, cyferka kreska.pl, kreska i numer seryjny. I ta pierwsza cyferka oznacza, teraz co zapisz, weź sobie kartkę, bo to się przyda. Jak już znaczą te jajka, że w końcu płacimy za te wszystkie maszyny do znaczenia jajek i tą całą prawdopodobnie maszynerię i biurokrację I to wszystko jest w tym cenie jajka, to jak już za to płacisz, to wiedz chociaż, co kupujesz. No i jajka te oznaczone są w ten właśnie sposób, który mówiłem i pierwsza cyfra znaczy jak jest zero, to to jest chów ekologiczny czyli kura na świeżym powietrzu z wolnym wybiegiem karmiona karmą ekologiczną kura na świeżym powietrzu sobie z wolnym wybiegiem no to jest zero jak masz na początku, no to taka luksusowa kura, kura z pięcioma gwiazdkami proszę ciebie, żyła w hotelu telewizor miała kablówkę i internet i na świeżym powietrzu z wolnym wybiegiem w ogóle, z wybiegiem Normalnie fitness klub miała na farmie jeszcze. Jeden chów z wolnym wybiegiem znowu. Kura zwykle zamykana na noc jeszcze, czyli ma sypialnię swoją. To jest jedynka, to jeszcze z wolnym wybiegiem spoko jest ta kura. Kura sobie fajnie żyła, że to jajko zrobiła. To jest szczęśliwe jajko. Numer dwa to już jest mniej szczęśliwe jajko, bo to jest chów ściółkowy w nawiasie. Piszą, kura nie ma dostępu do świeżego powietrza, ale może się swobodnie poruszać. No, to taka domatorka kura. Taka kura w więzieniu, ale takim ograniczonym. Dwójka. Trzy. Chów klatkowy. Kura zwykle ma obcięty dziób i pazurki. Całe życie spędza w klatce. O, No, to jest trójka. No, trójka to jest yy, po prostu, no, normalnie jak Tybet i Chiny, nie? Czy kury to takie, taki Tybet, a ci, co je tam hodują, to takie Chiny. No i robią, masakrują te kury i sadyszczą sad, się na nich, kto się mówi. No, wyżywają się w ogóle, niszczą kury biedne. A te kury robią te jajka pod przymusem, a my je jemy. I to jest wszystko, to wszystko mówi ta cyfra 3 na początku więc wiecie, trójki macie unikać, a zero to jest kura luksusowa w hotelu na wybiegu z internetem, karmiona jeszcze karmą ekologiczną, a jedynka to jeszcze taka wolna kura, kura wolna i szczęśliwa, a dwa to chłów, ściółkowy, ale może się swobodnie poruszać, takie więzienie jeszcze o złagodzonych tych. No to dobrze, to było jedyne, co jest tutaj fajne o tych jajkach. No i co jeszcze zostało? A jeszcze tylko powiem, że w listopadzie Znowu są jakieś idiotyczne obrazki i są dwie dziewczynki. I spotykałem dwie dziewczynki jedna mówi tak, oczywiście, że martwią mnie zmiany klimatyczne, ale co mogę zrobić? No, ja tak nie dalej jak wczoraj gadałem no, z pięcioma osobami i wszyscy mówili, że ich martwią zmiany klimatyczne i tak się zastanawiali, co mogą zrobić. No ale jakby spotkali tą drugą dziewczynkę z obrazka, to ona by im powiedziała, jeśli się martwisz o zmiany klimatyczne, nie jesteś sama. Nie, jest nas miliony na całym świecie i razem możemy zmienić wie, wiele. No i już byś była szczęśliwa, byś wiedziała, że może zrobić wiele. I oczywiście na obrazkach tornado jakieś tu widzę. Aha, samo tylko tornado. No tornado to jest ta zmiana klimatyczna. I te miliony będą, nie wiem, zatrzymywać tornada, Prawda? No. No i tam różne te i tamte... Ale no, się nie chcę gadać. W każdym razie, kalendarzyk jest tutaj u mnie. Jak ktoś chce? Słychać go? Nie, nie słychać, nie? Jak zrobić, żeby było słychać, że mam ten kalendarzyk. A widokaście, po ja, coś. No, to był kalendarzyk. I teraz, zanim przejdę do dalszej części odcinka, to ja chciałem powiedzieć, że. Nie, to ja chciałem puścić piosenkę. Ale nie, nie mogę puścić piosenki, zanim nie powiem. Powiem tak, dobrze, to ja powiem. Uwaga, już wiem. Ściepa! Znowu... E, e, wszyscy się cieszą. E, przepraszam, nie ten dźwięk miał być. A, zawsze mi się myli. Ten... Prawie, dobrze. O, ten... Ściepa będzie. O, jakie to jest fajne. Jeszcze raz, Ściepa będzie. Dobrze. E, no otóż dlatego, że... Gitara. No po prostu gitara. Gitarę. Wczoraj. Przed... nie. Przedwczoraj. Poszedłem do sklepu. Bez sensu. Po co ja to zrobiłem? Poszedłem do sklepu. Eko... Tfu. Muzycznego. Aż mi się tego. Poszedłem do sklepu muzycznego z gitarami, wchodzę i tam można było zagrać. No w internecie przeczytałem, że możesz tam wejść, zagrać, popróbować. No i patrzę gitary, ile kosztują w ogóle, bo mnie tak, tak mi się zachciało w końcu mieć gitarę. No ludzie, nie miałem gitary nigdy takiej dobrej, normalnej, porządnej. Zawsze miałem taką ćwiczebną do grania tylko. A gram i gram i gram i nie mam na czym, no. No muszę w końcu tą gitarę, no. I sobie dopiero teraz przypomniałem, zapomniałem, tak? To jest jak człowiek tak się zadowala jakimś takim złomiażczym życiem, nie? Takim, no że wszystko ma takie z drugiego obiegu zużywa zużyte, jak ważne by tylko działało, jak na Ukrainie, nie? Jak samochód na Ukrainie. Rozpadnięty, niepomalowany, przerdzewiały. Nikt go nie naprawia, bo po co? Jakieś części od czegoś innego zamienne. No nie? I tak się człowiek przyzwyczaja, zapomina, że właściwie można inaczej. No i sobie myślę, można inaczej. Mogę mieć porządną gitarę i kurde, no chcę mieć już tą gitarę. Zawsze chciałem mieć gitarę. Nie zawsze, od zaledwie 15 lat. No, to ch chcę mieć. Ale ta gitara znalazłem. Po prostu tą, co chcę. Tą jest gitara. Jak ona się nazywa? Taka, taka coś tam. Bo japońska Franca jest. Taka, taka co... Me. A zapomniałem, ale na stronie jest napisane. Na stronie teraz od tego momentu, od już paru dni jest i będzie obrazek gitary. Gitary, tej mojej właśnie, tak wygląda. Ta kaminę się chyba nazywa. Tylko moja ma jeszcze taką przystawkę, którą, no, bo to jest elektroakustyczna. Więc można podłączyć ją do komputera, do miksera i nagrać porządnie w końcu wszystko. Jak ona brzmi pięknie! No nie pokażę wam, bo jej nie mam właśnie. No i nie posłuchacie, jak brzmi, ale jakbyście ją usłyszeli. A, to zresztą nie, to ja się w niej zakocham, a nie wy, więc wy nie docenicie tej gitary, ale te kształty... 90, na sześćdziesiąt, na dziewięćdziesiąt, ta półmetrowa szyja i tak se przejeżdżam palcami po niej, ojejku, jejku! i ten czarny kolor, czarna gitara, jest czarna, tak mi pasuje do wszystkiego, no, to właśnie ściepa na gitarę, dajcie po złotówce ludzie, no. Będę zbierał, gdzie tylko będę mógł. Będę chodził z kapeluszem, z czapką. Zrobię sobie, kupię sobie koszulkę, napiszę na niej, zbieram na gitarę, przyczepię taką... Właśnie wymyślałem, ktoś mi musi uszyć taką kieszeń. Będę chodził z tą kieszenią, na koszulce, na plecach może, nie? Na plecach. I na plecach zbieram na gitarę i taka koszulka. Może no, ją wrzucać, no, po złotówce. Uzbieram w końcu. Stwierdziłem, że no, jakbym chociaż połowę tego uzbierał, no to już spoko, to już... Wydole finansowo Bo gitara kosztuje Z pokrowcem I kablem i tym co tam trzeba No ponad patola No niestety, to jest taka cena Jest gitary. to jest instrument To kosztuje, musi kosztować W sumie myślałem, że dlaczego tyle instrumenty kosztują Ja już wiem dlaczego, bo instrument Nie ma instrumentów made in China Gitar się, gitar się nie robi w Chinach Dlatego są drogie, muszą być drogie. Jak coś jest dobre, to musi być drogie, no. no. więc uzbierać połowę z tego. Więc help, help, help. Chcesz, żebym pograł, czy nie? Jak nie chcesz, to daj. Jak chcesz, to też, tym bardziej. A teraz będzie przerwa na piosenkę, yy, która oznacza, że nastąpiła właśnie połowa podcastu. Teraz, tak? Dobrze mówię? Dobrze. Piosenka. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, ha, ha do zielonego, ha ha, napotkało myśliweczka. Nie, to przepraszam, to nie była ta piosenka, to śpiewał Topol <śpiewanie> z piramidy, z epidemii nonsensu, a to jest piosenka. coś, nie mu że nie warto podcastować. Spróbuj uczynić RSS, nie mu że nic nie warto robić, bo nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie nagrywasz dziś podcastów, bo nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomoże, Możesz dziś nagrać podcastów or something. Musisz odnaleźć temat i nieważne, że nazwą ciebie głupcem w komentarzach musisz pozwolić, by statystyki ściągnięć. Sprawiłybyś pamiętał, że nic nie nic nie pomoże jeśli ty nie nagrywasz dziś podcastu bo nic naprawdę nic nie pomoże jeśli ty nie nagrywasz dziś podcastu moje i twoje podcasty i teraz tutaj właśnie nic się nie rymuje oprócz słowa pederasty nie wiem, bez sensu, ale naprawdę się nic z niego nie ramuje. Moje i twoje podcasty. To też jakoś tak bez sens, że podcasty. No i tutaj też w ogóle nic się nie moje... A nie mogę dopiero raz powiedzieć pederasty, bo to już w ogóle nie będzie miał żadnego sensu. No i teraz nadchodzi po prostu końcówka utworu. W której już nic nie śpiewam. Bo już wszystko opowiedziałem, co mam do powiedzenia. Tylko tak się gram. Niestety na nie tej gitarze, co bym ją chciał mieć, bo to jest moja stara, klerająca już ledwo klasyczna gitar. Aha, i chciałem powiedzieć, jeżeli podobał Wam się ten utwór muzyczny, zachęcający do nagrywania podcastów, to na stronie www.masakrytyczna.com jest miejsce na ściepę. Ua! Jeżeli chcesz, żebym miał gitarę, która nie fałszuje, tak na przykład jak ta, to wtedy musisz. Em, nie musisz, ale jesteś zachęcony teraz, nie wiem, ja jesteś powołany do tego, żeby mi dać złotówkę na nową gitarę. Nie, to bez sensu jest, kurde, Ej, to bez sensu. Ja, Słuchajcie nas, bez epidemia jest to... Nie wyłączaj tego, kurde, non -sensu modla noga. Non -sensu .pl. No właśnie, a propos epidemii nonsensu, nonsensu, e, przyjechali tutaj na weekend długi majowy do mnie panowie w składzie. Topol i Maciej no, czyli dwie trzecie tej piramidy, kurde, nie piramidy, epidemii, no sensu. No i tak że wpadli do Krakowa i mieliśmy ze coś razem nagrać, ale żeśmy sobie nic nie nagrali, bo oni chcieli koniecznie na przykład zaśpiewać piosenkę o tym, że Martin nie ma żony, ale właściwie najlepszy tekst, jaki im się udało ułożyć do tego, składał się w 50% z bluzgów. No, no i był średni. Nie wiem dlaczego. To ja bym się że im zagram z dobrego serca. Podkład muzyczny, ale jakieś tak średnio wyżyło. Ale może puszczam jeszcze u siebie, zobaczymy. Puścicie? Nie puszczajcie tego lepiej. W każdym razie było śmiesznie. Z tym, że mogliby mi ubyć ten kubek, jak już zeżarły tą chińską zupkę, bo śmierdzi ta zupka, nie kubek, kubek też. No. Ponad to przynieśli piwo. I to jest plus chłopców z epidemii nonsensu, więc zapraszam, jakby coś. O, i polecam, polecam. Jakby ktoś chciał ich zaprosić, to niech ich zaprosi. Aha, a ja chciałem nagrać razem z nimi podcast o filmie Zabójcze Karaluchy. Ale drugi raz już oglądałem ten film i drugi raz nie wytrzymam dłużej niż do połowy i poszliśmy wszyscy spać. Ten film był... Zbyt zły, żeby go oglądać, fatalna, beznadziejna produkcja, jakaś taka, nie wiem, niskobudżetowa czy coś. No ale tylko mi się udało nagrać początek właśnie, jedynie i też taki trochę nieudany, o możecie posłuchać. Jest ich... shut up! Jest ich tylko... kurde, który się spierdział? To ta pizza tak śmierdzi? Ktoś se beknął. Wstęp zrobić. Jest ich tylko trzech i mają tylko jeden cel. Bla, bla, bla. Wyjść na idiotów. Bla, bla, bla. Celu. Celulitis. Nawijamy na filmy. My nie możemy powiedzieć, że celu. No i to <śmiennie> jest zajęto. Celulitis. E, Podkaz o filmach. Najgorszych filmach grozy. Yeah! Właśnie. nic z tego nie wyszło, a trudno, nie szkodzi, to się zdarza, najlepszym, najgorszym to już na pewno, no i nic więcej nie powiem, no i, no i co, co tam, o epidemii nonsensu nie będzie nic chyba więcej, oprócz tego, że ich adres to chyba sensu coś tam, ale nie pamiętam jak się kończy, więc też nie podam adresu, sorry. O gitarze już mówiłem, o piosence już mówiłem, o komentarzach nie mam nic do powiedzenia, bo nie było. Nie, aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Eee, e, o, ten fragment lubię, bo tutaj nadchodzi taki pi-pi-pi-pi-pi. W ogóle ten fragment Aidy, którym, który teraz słyszycie, to jest taki upgrade'owany z opery w Las Kali chyba. Tak? Nie wiem. Nie wiem, w którejś opery po prostu nagram jeszcze raz cały ten fragment, drugi akt, jakby ktoś szukał Rewelacja po prostu. E... No i nie mogę się skupić, co ja chciałem mówić. Zapomniałem, bo czekam na ten fragment, aż będą te takie trąbki takie... Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty. To jeszcze nie tu, nie tu. Gdzie to jest? Halo, halo? Nie tu. A może już było? Nie, tu będzie. <ścoughs> o Jezus, Jezus. To puszczę wam kawałek muzyczki, bo nigdy właśnie nie puszczam. Słuchajcie... Dobra, zostało mi 5 minut jeszcze gadania, to ja wam powiem o tym, że no co tak mało komentarzy, przepraszam bardzo do ostatniego odcinka, co jest grane, proszę pana, ta druga osoba, z którą byłem w Warszawie, znaczy u której byłem, bo ona tam mieszka, to ma na imię Aida, no z biegiem okoliczności, tak jak właśnie ten fragment opery, ten fragment muzyki, tak, tak jak nazwa opery, z której ten fragment wam puszczam teraz. Jest takie imię, naprawdę, istnieje. Właściwie każde imię istnieje, jakie się chce mieć, tylko w tym cholernym kraju i są jakieś wyznaczniki imion, które wolno mieć, bo tutaj zawsze jak coś... Tutaj zawsze trzeba się zapytać, czy wolno coś, zanim się coś ma, zrobi, nie? pomyśli, nie wiem, co wymyśli. No i właśnie, na przykład ja nie pytając, idąc na przekór temu zwyczajowi, to ja właśnie wymyślam, że chcę ściepę. Nowu. Ostatnio była Ściepa dawno temu i była na dyktafon. Mam go tu, czy mam go w ręce. Świetny dyktafonik! Dzięki Wam bardzo. Wielkie, ogromne. I jak widzicie, przydaje się. A gitara jest zupełnie prywatna. Prywata. Chcę zrobić eksperyment. Czy ktoś mnie lubi w ogóle? Czy komuś na mnie zależy? Czy ktoś chce, żebym był szczęśliwy z gitarą? Jak byli Ci tutaj z epidemią sensu, to się tylko mnie pytali to Maciej, Maciej, masz coś z głową, naprawdę, szczerze ci powiem, bo się mnie pytasz co... Jest minuty, 3 minuty mniej więcej, no 5 najwyżej. Martin, co z tą żoną? I tak siedział tutaj go, Martin, co z tą żoną? I tak potrafił 10 razy na godzinę nawet. 10? 6 razy na godzinę? Nie wiem, ile razy na godzinę. Co chwilę się pytał, co z tą żoną? No co z tą żoną? Z jaką żoną do cholery? Ja mam gitarę, to jest moja żona. Jak, jak się nazywał ten koleś w potopie, co mówił, ja jestem Kowalski? Aha, jak się nazywał ten koleś, co, się, co mówił, ja jestem Kowalski? Bardzo mądrze, Martin. No, już mi mózg wypływa uszami. Dobra, Kowalski się nazywał Roch. Roch Kowalski mówił, ja jestem Roch Kowalski, a to jest pani Kowalska. No, a ja będę mówił, ja jestem Martin Lechowicz, a to jest Lechowiczowa gitara na przykład moja, której nie mam. Chcę gitarę, no dajcie mi, no. Co łaska? Zbieram na gitarę. Nie chcecie, żebym był szczęśliwy i pogodny? To przez to tak narzekam. O, przestanę narzekać na wszystko. Będę, skupię się na gitarze. Będę wymyślał piosenki i grał i zmieniał teksty. Albo grał takie poważne. Jak chcecie. A chcecie w ogóle, nie chcecie wali was to prawda, wszystko prawda, prawda, prawda. No. nie, dobra, nie wali was, ale daj złotówkę. <grytanie> Czyli się grumun chodzący gdzieś tam po rynku w Krakowie, pik pik mówi. Daj na dziecko, daj, daj na dziecko. Dobra, jeszcze a propos ostatniego odcinka warszawskiego, dopiszcie tam komentarze jeszcze, bo o, Aida by chciała wiedzieć, czy jakie są reakcje, czy wam się podoba jej głos w ogóle i tak dalej. Tylko nie mówcie jej. Może nie posła. No, to by chciała wiedzieć, więc komentujcie i niech wie, czy fajnie gadała, czy nie fajnie i czy fajnie było i czy to był dobry pomysł i w ogóle. No piszesz trochę, no! Jejku! I złotówkę chcę, no! Po złotówce! Aha, jak coś mi dacie, tam złotówkę, dwa grosze, czy tam 100 złotych, to mi od razu powiedzcie, czy chcecie, żebym was wmontował na stronę y, do tabelki chwały. O, tabelka chwały na stronie www.masakrytyczna.com Trzeba kliknąć w gitarę i tam są wszystkie informacje. W ogóle napisałem tam dużo o tej gitarze i na ten temat, więc wchodźcie i czytajcie. O, Masa Krytyczna się kończy. W ogóle gitarka się będzie wypełniać w miarę tego, w miarę uzyskiwania funduszy na gitarę. Tam taki licznik jest w ogóle fajnie, będzie fajnie. Tylko daj, daj! Co łaska, daj! To była Masa Krytyczna. Komentarze piszcie www.masakrytyczna.com Adam z, Adam z Bogiem grają sobie na chmurce, z karty ciupią, pardon, popijają sobie łyskacza. i Adam, nie? Ea. jedna talia, druga talia, ten wygrał, ten, ten przegrał, Dobrze. dobra, w pewnym momencie Adam już taki trochę podpity mocno, spadł tej chmurki i leci przepaść, Bóg taki wystraszony, też mu się w głowie Kurde, co zrobić? Złapał go? Żebro mu w ręce zostało. Patrzy, o kurwa. I słowo ciałem się stało. <grym>